Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat. Ale wie Pan, tak konkretnie. Na bogato. Jedziemy z tym koksem. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Mielenia ze Zorrem na bogato. Dzisiaj co prawda Zorra nie ma, ale gościmy tutaj Pana Profesora Bralczyka, który odpowie nam na burtujące nas pytanie. A mianowicie yy, jak Należy odmieniać, jak należy odmieniać. Wnioskując z szumu morza, który się pojawił na nasze powitanie, Aha. Yy, chyba chodzi o Hong Kong. Dobrze na... zgadłem? Yy, tak, to ja może jeszcze raz powiem. <śmiech> Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Ale coś już nagrało. A, ale już się nagrało. Dobrze, to nie ma problemu. Tak, czyli chodzi nam, chodzi nam tutaj o Hongkong. Yy, tutaj sobie zażartuję. Niepodległy Hongkong oczywiście. Za Chiny Ludowe. Za Chiny Ludowe, tak jest. No to jak ta żona mieszkańca Hongkongu, jak należy ją odmówić? Bo powiedzenie, mieszkaniec Hongkongu, mieszkanka Hongkongu, to jest tak troszeczkę pójście na łatwiznę. Samiec, czyli rodzaj męski, to chyba jest Hongkończyk. Hongkończyk. Hongkończynka, Hongkong... Konk. Kon, wianka? Nie. To taki, to taki trochę kasus w tym momencie Konstantynopoli. Konstantynopoli czy kończyneczka. Tak jest. Hongkończyneczka. kończyneczka, <śmiech> Konczynek. wianka, honk, i Konczynek. Mamy to! Hon y Hongkonga. Hongkonga! Hongkonga, dobrze, dobrze, dobrze, to pasuje w takim razie, bo jak Państwo się domyślacie, dzisiaj nam się to, dzisiaj nam się to przyda akurat, ponieważ będziemy Hongkong odmawiać przez przypadki, ale, ale nie tylko Hongkong, ponieważ Hongkong był tutaj jednym z elementów kluczowych. Podwójnego Zjazdu Komunistycznej Partii Ludowej oraz struktur rządowych chińskich w roku 2021, który miał miejsce w zeszłym tygodniu. No i notabene warto tutaj przypomnieć, że w zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia z jeszcze jedną taką interesującą rocznicą. Mianowicie 5 marca mieliśmy kolejną rocznicę śmierci Józefa Wissarionowicza Stalina. No na co umarł Stalin? Na szczęście to jest dowcip z, z wrotą już około półwieczną. Niemniej jednak ze względu na jego zasługi, w cudzysłowie, dla kraju i społeczeństwa, no to warto pamiętać i cieszyć, i cieszyć się z każdej tego typu małej rocznicy. Półoficjalne wiadomości z ziemi mówią, że zmarna niestrawność. Bo tam na daczy ktoś źle gotował, a konkretnie konkretnie to dziadek Władimira Władimirowicza. Kucharzył tam podówczas i był jednym z najbardziej zaufanych ludzi Józefa Wisarjanowicza. No jak tam było, to są różne teorie na ten temat. Tam konsylium wraczy się zebrało i stwierdziło, że no, no, niestrawność taka galopująca suchoty i, ten, i z rozpaczy. No i no, staruszek już miał problemy psychiczne i tak się zgryzoty go dopadły, no i tam, no, tam różne różne były wersje no z taką wiodącą, że to był taki jego nadwórny lekarz tym wszystkim zarządzał i to chyba on dał te dyspozycje kucharzowi tak? taka teoria tak mi się ostatnimi laty tam wyklarowała, a jak tam było to nie wiadomo, w każdym bądź razie Józef przez wnuka kucharza jest czczony tak nie całkiem, ale półoficjalnie. Jako ojciec narodu, że parę rzeczy zrobił dobrze, no zgadnij które ta, to chyba właśnie te, które stały się przyczyną jego przewczesnego zgonu. Tak między nami tu w tajemnicy Ci powiem, ale jakie, no to nie jestem w stanie się wyłuszczyć teraz literalnie, bo no bo zaraz się pojawi sztorm na morzu. Więc omijamy sztormy i zachowujemy fonię i kontakt dobry. Żeby, no ale. No, musisz sam badać te, te, te, te załuki, bo sam rozumiesz, że tutaj pełnego przewodnika po tych wszystkich labiryntach nie możemy ci podać z różnych powodów, ale najważniejszy jest taki że nam no, kontakty przestaną stykać <grych> dokładnie, a tak gwoli powiedzmy uciechy, uciechy dla narodu, no to y, Stalin na zachodzie nadal jest głównie znany jako wujek Joe Yy, ostatnio... Mamy, mamy nowego wujka już, Joe. Ja, mamy nowego wujka, Joe. Yy, tam dwa lata temu, no parę lat temu zosta został ten temat śmierci Stalina w, popkul w popkulturze yy, poruszony, wypuszczono film. No i znowuż film na podstawie komiksu, to jest jakiś czy, znak naszych czasów, pod tytułem Śmierć Stalina. Steve Buscemi brzmiał, no grał tam, no taka... Śmieszna komedyjka powiedziałbym, no ale cóż, no nie podszedł mi ten film, miałem może zbyt duże oczekiwania. No dobrze, ale my tu się o komunistach rosyjskich rozgadaliśmy, w szczególności o jednym, a musimy się skupić na tych drugich, na tych komunistach chińskich, czyli na Liangui, chińska... Yy... Partii, chińska Partia Polityczna, Konferencja konsul, Konsulacyjna, Konsultatywna i Kongres Narodowy Partii, które rozpoczęły obrady 8 marca i mają zamiar zakończyć, proszę 4 marca i mają zamiar zakończyć je 11, czyli w tym tygodniu. A powiedzmy obrazkowo, co Ci się najbardziej rzuciło w oczy z bardzo ładnie, gustownie zebranych fotografii do tego przeglądu wydarzeń bieżących na podwójnym zjeździe? Towa pierwszy towarzysz nie nosił maski. O właśnie, ten, ten, ten absolutnie mnie uderzył ten, ten, ten, ten kontrast, bo to nie tylko pierwszy był. Całe jego otoczenie, czyli to całe konsylium biura politycznego w pierwszym rzędzie, zasiadające na podwyższeniu. Natomiast tło, czyli te szerokie masy, rzesze, delegatów, wszystkie były zakutane szczelnie w kagańce. No, ale tutaj pomiędzy, pomiędzy tym głównym konsylium przywódców, był jednak troszeczkę większy dystans, troszeczkę ich luźniej posadzona, a tamtych tak ramię w ramię, więc to może taka wymówka. No, między konsylią a tą Rzeszą istnieje całkiem spory dystans społeczny. Przepraszam, to nie Rzesza, to masy lutowe. A no właśnie, o to, to już nie chciałem tego, tego proletariackiego terminu tutaj podawać, to jest termin stricte marksistowski on jest, stanowi żywotną podstawę w ogóle całego marksizmu to pojęcie masy właśnie, masy ludowe ono wcześniej nie istniało w, w, w literaturze ani historycznej, ani społecznej ani politycznej żadnej masy no i do tego jeszcze ludowe więc były masy proletariackie masy takie, owakie i tak dalej masy. zarządzanie masami potem się z tego wykluło kilka prądów te, początku XX wieku manipulacji masowej środki masowego przekazu manipulacja mass media perception management troszeczkę parę dekad później dzisiaj te, królujący we wszystkich e, nurtach politycznych, no korzeń tego jest wspólny. To jest właśnie masa, masy. No, I spojrzenie, ujęcie tego te procesu historycznego i społecznych mm, animozji i ich rozszerzenia strzygania, rozgrywania, przez urabianie mas. To jest stricte warsztat marksistowski. I bardzo ważne jest, aby dostrzec, że on istnieje obecnie w głównym nurcie politologii, polityki, reklamy, manipulacji społecznej, socjologicznej logicznej, nie socjalistycznej, socjologicznej to jest, to jest właśnie pojęcie mas a prekursorem tego byli twórcy nowoczesnej socjologii i reklamy także z początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych czyli rodzina Freuda konkretnie jego kuzyn Freuda który stworzył nowe pojęcie propagandy. Propaganda także wyrasta z tego źródłowego pojęcia mas marxistowskiego. Warto sobie to uporządkować w głowie i sprawdzić te pojęcia, bo one nie tylko są socjologiczne, społeczne, ale przede wszystkim filozoficzne, bo one się biorą z pewnej definicji kondycji ludzkiej filozofii. To jest podstawa filozofii marksistowskiej właśnie. No, w wersji nowoczesnej tutaj niektórym się już kręci w głowie, więc przerywamy tę dygresję. Ona jest celna akurat w tym kontekście, bo te wszystkie nurty można zauważyć na bieżąco w ogromnym nasileniu, rozmachu na tym podwójnym sympozjum, tym podwójnym kongresie chińskim, dorocznie odbywanym, no bo te wszystkie te techniki i narzędzia są tam stosowane z wielkim znawstwem. Chińczycy są krajem bardzo nowoczesnym, jeżeli chodzi o te technologie masowej manipulacji i zarządzania masami, zwłaszcza w komputerach, czyli wielki brat światowy, który zagląda nam pod strzechy i nas bierze zarączkę w czasach zarazy, no wyraźnie ma mongolskie rysy twarzy, bo jego, no jego warsztat został udoskonalony w Chinach. I to trzeba sobie też skojarzyć, dostrzec. A propos tego podwójnego zjazdu, ja objawy właśnie warsztatowe obserwuję i dlatego zwróciłem uwagę na te maski, żeby twój apetyt jakby troszeczkę słuchaczowi zaostrzyć, nie? Żeby sam począł tutaj pewne analizy dokonywać i skojarzenia, bo to nie jest przypadkowe, że ci goście na podium nie mają kagańców, a cała reszta ma. No dobrze, no to przystawki zostały zaserwowane, to teraz czas na... Yy... Pytanie pierwsze, powiedzmy jakąś taką, jakąś taką zachętę, żeby pokazać tutaj zdolności kulinarne. My poprzedniemu zjazdowi Partii Chińskiej poświęciliśmy odcinek około 8 miesięcy temu. To był odcinek 25, jeśli dobrze kojarzę, Mielenia ze Zolem na bogato Chiny idą na wojnę. Konkluzją tamtego odcinka było, że Chiny w tym momencie wchodzą na politykę rozwoju dosyć militarną, w której plany schodzą, plany, te, te plany pięcioletnie schodzą na trochę dalszy plan, natomiast zwiększa się budżet militarny, wprowadza się ideologię zjednoczenia ziem chińskich pod mandatem pod mandatem sło, yy, słońca no i nic nie wyglądało to szczerze mówiąc zbyt pozytywnie zobaczmy czy w takim razie rok później kurs akcji jest utrzymany no wygląda na to, że niestety, ale tak Tutaj pierwszym, pierwszym, takim punktem, no to jest, to jest bardzo wyraźny punkt, tak? Troszeczkę więcej o innych powiemy sobie zaraz, ale ten pierwszy bardzo ważny punkt, no to budżet militarny ma wzrosnąć o 6,8%. No i dodatkowo tutaj reforma, reforma emerytalna ma zostać troszeczkę zmieniona. Znaczy ma zostać, ma zostać wydłużony wiek emerytalny, mianowicie yy, Chińczycy bodajże m, panowie do 60. roku życia, a panie były, de, mogły pracować do 55. roku, ale teraz te, te, te granice zostaną im przesunięte do góry. No To jest oczywiście trend światowy, ale z drugiej strony zastanawiam się pytanie, czy w związku z tym Zastanawiam się, czy w związku z tym, skoro budżet militarny ma wzrosnąć, no, czy w związku z tym Chiny na przykład będą, nie będą potrzebowały więcej personelu militarnego, czyli w związku z tym to starsze pokolenie nie będzie na przykład bardziej zaangażowane do pracy przy liniach produkcyjnych. No to już by tak wyglądało troszeczkę jak polityka, jak polityka bardzo, bardzo, bardzo wojenna, nastawiona na konflikt. Mylę się? No trudno rozeznać, czy istotnie tak jest, demografia chińska wyraźnie pokazuje górkę urodzeń i w, jeżeli jeszcze Chiny nie osiągnęły apogeum swojej ludności, to, to właśnie się do tego punktu zbliżają. No i następne kohorty tak zwane demograficzne będą mniej liczne, to już ewidentnie widać po statystykach urodzeń i umieralności. Wprawdzie średnia długość życia ostatnio troszeczkę wzrosła dzięki no, postępom w medycynie, tam opieki społecznej, w ogóle generalnie średniego poziomu życia i, i przechodzenia dużych mas ludzi do klasy średniej, z czego właśnie to, ten kongres się bardzo cieszył i czym szczycił, bo Chiny zamierzają teraz realizować główny cel polityki społecznej, y, szerokiego awansu y, do klasy średniej. Już tam minimum osiągnięto i y, tym, tym hasłem kluczowym tegorocznego zjazdu było pokonanie ubóstwa. To, to jest bardzo istotne. I no, trzeba się z tego cieszyć, że setki milionów ludzi z tego ubóstwa wyszły i Chińczycy mogą rzeczywiście patrzeć na to z dumą. To jest dla nich, szczególnie dla partii komunistycznej, poważny, całkiem serio przyjmowany przez Chińczyków mandat do dalszego sprawowania władzy bo istnieją tam różne ruchy, dysydentów, o innych aspiracjach, prawda, i tak dalej, ale partia komunistyczna mówi, stop, zobaczcie, my co prawda tutaj krótko Was trzymamy na smyczy, ale to jest konieczne do zachowania jedności politycznej, gospodarczej, społecznej całego naszego wielkiego państwa w obliczu zagrożeń zewnętrznych, ale popatrzcie na nasze osiągnięcia. Pod naszymi rządami Czternasty zjazd partii ogłasza, że pokonaliśmy w końcu ubóstwo, które nas nękało przez stulecia. Ostatnie długie kilka, prawda? A myśmy z tego cały naród chiński wyprowadzili. No i Chińczycy, ich podejście w ogóle polityczne jest długofalowe. Tutaj jest specyficzna cecha Azjatów, którzy myślą, w sensie, jeżeli w ogóle myślą o polityce, to w takich kategoriach właśnie trwania bytu długofalowego. Nam to jest absolutnie obce w społeczeństwach Zachodu, bo my chcemy szybkich efektów i patrzymy na wyniki następnego kwartału. Chińczycy, jeżeli chodzi o myśl polityczną, to myślą w kategoriach generacji kolejnych pokoleń i to partia komunistyczna te, te, te zwyczaje kultywuje. No i tak się przedstawia, że jest gwarancją ciągłości pokoleń, budowy dobrobytu na następne pokolenia i otwiera kolejną bramę, proszę bardzo, obfitości. Do tej pory myśmy pracowali w znoju po kilkanaście godzin dziennie. Tak, wiele lat, ale zobaczcie. Kraj rozkwita. Idziemy do czołówki światowej być może już jesteśmy pierwszą gospodarką świata jeszcze tego głośno nie mówimy bo po co zapeszać no ale przecież widzicie, że już tą gospodarką przemysłową numer jeden jesteśmy i zaczynamy Jankesą grać na nosie i odwojowywać naszą pozycję na świecie chcemy być tym państwem środka które jest centrum w ogóle wszystkich wydarzeń politycznych społecznych, gospodarczych i finansowych na całym globie bo tak było kilka tysięcy lat temu i tak znowu będzie teraz. Takie mam ambicje i będziemy je powoli, dyskretnie realizować. Najważniejszy krok poczyniliśmy milowy, czyli komuniści wyprowadzili masy ludowe z ubóstwa. Jakby na to nie patrzeć, politologicznie to jest bardzo celny strzał. No i trafia. Tutaj każdy... Pro, przeciwnik polityczny powie no, no gospodarczo rzecz biorąc liczbowo to jest prawda no i już jest rozbrojony już poległ w dyskusji nie ma więcej argumentów e, bardzo celny strzał oczywiście tam kolejne plany dalszych kroków są bardziej ambitne no i e, szczególnie dla nas intrygujące no, pytanie czy, czy, czy ten dalszy marsz po cichu, tak niezauważony, niczym kaczka pedałująca pod wodą się powieźną. Przecież te sankcje gospodarcze amerykańskie na Chińczyków założone przez Trumpa zostały teraz trochę złagodzone, ale w sensie strategii one nadal obowiązują. Wojna o półprzewodniki to jest tylko jeden z aspektów tej wielkiej wojny, tak zwana susza półprzewodnikowa obowiązujące obecnie w kilku zakresach między innymi pamięci, pozespołów do samochodów i tak dalej, no to jest efekt tej wojny właśnie no i bardzo ciekawe z wydarzenia, co będzie dalej co, co zrobią Chińczycy, jak to się potoczy dalej no wyślijmy naszą wyobraźnię to, ta susza półprzewodnikowa no, jest odczuwalna również w Europie, w przemyśle w przemyśle samochodowym tutaj to musiałbym wymieniać marki wolę może nie, ale powiedzmy pewne marki azjatyckie raczej przygotowały się lepiej niż powiedzmy pewne marki europejskie, w szczególności z zachodniej części, z zachodniej części kontynentu no cóż no jest taki jeden kraj, znaczy, zależy, kto go uznaje. Jest to kraj położony, wyspiarski, położony, na wyspie, na, w bezpośrednim, bezpośrednim sąsiedztwie Chin Ludowych. Nazywa się on oczywiście Tajwan. Jest to światowy przecież lider produkcji półprzewodników. No i, no, przyznam szczerze, że wydaje się, wydaje się, że byłby to cel naturalny, cel naturalny dla Chin, tutaj, dla chińskiej ekspansji. Tymczasem, na ten moment, oczywiście w ramach, w ramach tutaj programu zjednoczenia, w ramach tutaj, z tego, o czym wspomniałem, tego, tego mandatu jednego nieba. No Chińczycy owszem skupili się tutaj na swoim zjeździe w kontekście Hongkongu i Macao. Macau, ale wspomnieli były, byłych europejskich, portugalskiej i brytyjskiej kolonii, tak, ale yy, wspomnieli również o Tajwanie. Tutaj chodziło o to, było po, wspomnienie w kontekście yy, pokojowego budowania współpracy mającej na celu doprowadzić ostatecznie do unifikacji ziem chińskich. Jakoś tak nie jestem przekonany, czy yy, czy, czy, czy, czy, czy tutaj Taipei bardzo pokojowo i równie entuzjastycznie do tego wątku podchodzi co, yy, co, co, co Pekin. No nie zapominajmy nawet, że. A znaczy owszem, mówimy tutaj o dwóch zupełnie, zupełnie odmiennych organizmach. Mówimy tutaj o latach o dekadach właściwie niesnasek, konfliktów, niepewności, strachu, graniczącego z nienawiścią, ale mówimy również o tych elementach powiedzmy historycznych, fundamentalnych, czyli yy, czyli kto zasiadł, kto, kto, kto się wylądował powiedzmy po wojnie domowej na Tajwanie, no to był Chiang Kai-shekowski tak, a władze w Chinach ludowych, kontynentalnych przejęli komuniści. Czy zatem możemy mówić o jakiejkolwiek formie pokojowej unifikacji w tej sytuacji? No bo, używając języka mandaryjskiego zapewne tak, ale tylko w kontekście znanego, znanej definicji wojny, że wojna jest niczym innym niż kontynuacją działań pokojowych w inny sposób po prostu klauzewicz no właśnie, jak spojrzymy na to z punktu widzenia europejskiego to chiński się stanie całkiem klarowny no bo pokój, pokój, pokój, pokojowo, pokojowo wszystko, to, ale kiedy metody pokojowe ich skuteczność się kończą no to wchodzą w grę metody siłowe no i tylko czekać, kiedy to nastąpi. na razie dyplomacja osiągnęła sukces chociażby w Hongkongu, gdzie sprawująca rządy Carrie Lam z zawieszonymi wyborami parlamentarnymi na czas nieograniczony śpiewa peany na rzecz centralnego rządu w Pekinie, to przecież pojawiła się jako delegat na tym zjeździe, no i nie mogła się nachwalić prezydenta Xi Jinpinga oraz premiera Li Keqianga, którzy prowadzą kraj świetlanej przyszłości, no są jeszcze takie drobne, prawda, potknięcia w naszej demokracji, ale nie ulega wątpliwości, że w Chinach musi e, rządzić i dominować jednolita demokracja chińska. Tak jest. Chińska demokracja socjalistyczna musi rządzić na całym terenie, zjednoczonym jedną myślą. No i w tym kontekście już zjazd ma przygotowany e, z, z, rys, takie założenia nowej ustawy wyborczej, no, no, no, nowego porządku wyborczego w Hongkongu, jak to ma wyglądać, jacy delegaci tam mogą być wybrani do władz lokalnych i jakie tam certyfikaty lojalności muszą spełniać. Przede wszystkim muszą oczywiście zapewniać absolutną lojalność wobec rządu w Pekinie. I takie już dyrektywy, że tak powiem, zostały wcześniej przed tym zjazdem zapodane w Hongkongu, a kary nam przybyła na zjazd do Pekinu i powiedziała, że się absolutnie z tym zgadza, bo to jest jedynie słuszne i sprawiedliwe. Tak będziemy robić. Czyli, że Hongkong już został pozamiatany. Dokumentnie. Już tam ślady demokracji tej zachodniej, brytyjskiej Leżą gdzieś po kątach, a większość już jest pozamiatana do śmietnika. Nie ma dysydentów, bo w czasach korony nie wolno demonstrować, więc szybciutko zostali z powodów sanitarnych powsadzani do więzienia. No i panuje idealny spokój. Mhm. Także zjednoczenie z Hongkongiem. Czy inkorporacja, a może Anschluss Hongkongu przebieg zgodnie z klasyczną doktryną komunistów? Na początku delikatnie, jak się nie da inaczej, to, to kałasznikowym. No, delikatnie się udało, teraz prośbami, później groźbami. No i Hongkong jest pozamiatany z Tajwanem już tak łatwo nie pójdzie, bo nie ma komu. Tajwanu sprzedać dyplomatycznie, bo Kuomintang już nie zasiągnie, nie zasiądzie do rozmów i nie odda swojej suwerenności <śm> za parę dolarów. Jest to absolutnie wykluczone, co zresztą tamtejszy parlament w ubiegłym bodajże roku uroczyście zawarował, że wszelkie umowy międzynarodowe, jakiekolwiek by one nie były to muszą po pierwsze zagwarantować suwerenność Tajwanu jako oddzielnego państwa. Już niezależnie od tego, w kontekście oczywiście tych sojuszniczych umów z Amerykanami, tam z innymi krajami sojuszniczymi Tajwanu, bo to o to chodziło, że oni już, co by nie było, to już mają zagwarantowane, że rząd i tam negocjatorzy nie są w stanie przekroczyć tej linii i rozmawiać na ten temat nie będą szafowali suwerennością Tajwanu, czyli że no, to już zostało jakby tak postanowione, ta twarda linia konfrontacyjna. A Amerykanie się stosownie do tego zachowali i ostatnio przecież odblokowali, zamrożone przez dekady, dostawy uzbrojenia wyrafinowanego z tego z najwyższej półki, czyli tych sam przykład nowoczesnych myśliwców, broni rakietowej, które były do tej pory no, wymagały. Chodziło o to, że Pekin miał po prostu tutaj zagwarantowane prawo opiniowania tego, czyli wiadomo było, że Stany Zjednoczone tej najlepszej technologii wojskowej wiodącej nie są w stanie wyeksportować, bo są objęte embargiem za przyzwoleniem Pekinu. No i to jedno, bo to Amerykanie sami sobie założyli to ograniczenie dobrowolnie, a Chińczycy to akceptująco przyjęli do wiadomości jako gest dobrej woli, że w stosunku do Chin Amerykanie stosują retorykę jednego państwa, dwóch systemów. To znaczy, że, że Chiny z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych są jedne, No ale one są takie jedne, że jedne są w Pekinie, a drugi system jest na Tajwanie, który ten drugi system ma z Amerykanami, odrębną umowę sojuszniczą, obowiązującą notabene od czasów właśnie Kuomintangu. Ku Bo Chiang kai trzeba przypomnieć, był przecież związany umową sojuszniczą, wojskową z Amerykanami i, i prowadził wojnę z komunistami, opierając się na, właśnie na tej żelaznej zasadzie, że, no, że Amerykanie nam pomogą, nie dadzą nam zginąć. Tak? Okazało się, że co prawda nie dali im zginąć, ale rząd wolnych Chin demokratycznych musiał się w pośpiechu ewakuować na wyspę, żeby na uchodźstwie utrzymać ciągłość państwa chińskiego, niepodległego. Coś takiego jak, jak rząd w Londynie Polski. Ale dłużej przetrwał, żyje do dzisiaj i umowy sojusznicze nadal obowiązują. I w pewnych aspektach, to Amerykanie tu flirtowali z Chińczykami, którzy oczywiście chcieli załatwić sprawę od razu, ale Amerykanie zostawili sobie ten, ten, ten, ten przysmak na sam koniec. No i mają Tajwan w ręku, bo niepodległość Tajwanu de facto jest wciąż uzależniona od amerykańskiej pomocy i przychylności wojskowej. No bo jeżeli by nie ten amerykański parasol i te umowy, sojusznicze, to Chińczycy już dawno by się zdecydowali na inwazję wyspy i zagarnięcie te, te, tego całego parku maszynowego, który jest im bardzo potrzebny, bo Tajwan sam w sobie produkuje bodajże 80% półprzewodników na ziemi. Dosłownie. I Mają tam montownie zarówno Chiny kontynentalne, Japonia, Stany Zjednoczone, wszystkie wiodące koncerny tam po prostu to podzespoły drukują na zasadzie zlecenia, tak jak telefony iPhone są produkowane w kontynentalnych Chinach, ale centrala znajduje się azjatycka właśnie na Tajwanie z tych właśnie powodów. Więc jeżeli by taka inwazja miała nastąpić, no to świat komputerowy, telefoniczny i cała elektronika, zmieniłaby z dnia na dzień swój obraz i być może jest taki większy plan. To znaczy, że jak przyjdzie ten dogodny moment i Chińczykom uda się zjednoczyć w jakiś pokojowy sposób Tajwan, no to wtedy Chińczycy bezspornie staną się pierwszą dominującą gospodarką świata, szczególno, w szczególności w technologiach tych najbardziej zaawansowanych sztucznej inteligencji komputerowych i innych, które niezbędnie wymagają hardware'u w postaci właśnie tych układów scalonych, hmm. które są drukowane w miliardach egzemplarzy na Tajwanie. To jest taka moja osobista, że tak powiem, dygresja i wniosek z tych tańców dookoła Tajwanu, no bo przecież nie chodzi tam o jakieś bzdety, tylko no, o liczby. Świat bez Tajwanu obecnie nie będzie miał ani iPhone'ów, ani, ani komputerów, ani niczego nie będzie, tak jak u Kononowicza, żeby niczego nie było. No bo, jeżeli tam spadną bomby, no to, kochany, cały swojego ostatniego iPhone'a po nowego przez kilka lat nie zobaczysz. To jest w sumie ciekawa opcja, to jest taki troszeczkę Taka troszeczkę sytuacja, w której złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Czyli Chiny, dążąc do <śmiech> pokojowego przejęcia Tajwanu, yy, musiałyby w trakcie tego pokojowego przejęcia spowodować jak najmniejsze zniszczenia oraz jak najmniejszej straty siły żywej. Z drugiej strony teoretycznie, czysto teoretycznie, bo nie wiem, jak to jest jaka jest polityka wewnętrzna tutaj Tajwanu w tej sprawie, ale w sytuacji zaognienia sytuac ale w sytuacji zaognienia Tajwan teoretycznie ma opcję atomową z cyklu yy, to, co, to, co, to co kiedyś mówił Piłsudski, a kiedy już się nie da balansować, to podpalcie świat. Ale wątpię, czy, nie, czy, czy akurat tą opcję byliby w stanie wykorzystać. Jest to po prostu teoretyczne takie. No, stawki są bardzo wysokie, wręcz zaporowe, no bo dalsze postępy wielkiego brata i te, te, te, te wszystkie inwigilacje, te wszystkie rejestry, paszporty koronawirusowe i te wszystkie e, inicjatywy nowe e, tam. E, z, z, cyfrowego pieniądza i podobnych, przecież potrzebują nieskrępowanej dostawy i ciągłości zaopatrzenia w hardware. No, nie wyobrażamy sobie dwóch rzeczy. Ja przynajmniej sobie nie wyobrażam. W tej nowej epoce, w którą weszliśmy w czasach zarazy COVID-u. Że wyłączą internet, no i że znikną komputery. Tego sobie nie wyobrażam. No bo są elementy niezbędne, ten, ten szerokopasmowy internet, satelity, muska na przykład i inne tego typu rzeczy, 5G i tym podobne gadżety, to przecież wszystko idzie w tę stronę. To są kolosalne inwestycje idące w dziesiątki i setki miliardów w infrastrukturę. Po co? Dlaczego? No właśnie, to jest dobre pytanie na inny odcinek, ale ktoś te komponenty produkuje, te podstawowe, tak? No i te podstawowe komponenty właśnie są drukowane w miliardach sztuk na Tajwanie. Więc Tajwan znajduje się w samym środku tych wyścigów światowych. No i jednocześnie w samym środku kontrowersji chińsko-chińskiej. No i pytanie, jak to się dalej potoczy. No przecież nie można tej fabryki zbombardować, bo na cały plan światowy się rozwali i to nie tylko Chińczycy to wiedzą, ale przede wszystkim włodarze świata, czyli ci, którzy ja nie wiem, kto to jest, bo ich nie spotkałem jeszcze nigdy, no ale jacyś tutaj rządziciele tym wszystkim sterują, prawda, i to ewidentnie ma ten te przebieg ostatnich wydarzeń w ciągu załóżmy tych dwóch, trzech lat zagęszczający się podpowiada, że, no, że no to, to jest bardzo logiczne i spójne to, co się wydarza, ten cały konflikt światowy. Więc no... Nie wyobrażam sobie, żeby tak mogli sobie pozwolić na zbombardowanie Tajwanu. No jakoś mi to nie pasuje. No, no, no bo Cofnęlibyśmy się nagle w postępach tej tak zwanej nowej technologii, unifikacji świata, komputeryzacji, 5G i tego internetu, wszystkiego, tej, tej internetu rzeczy tak zwanej. No, cofnęlibyśmy się o dekady. No więc to jakoś mi się w głowie nie chce zmieścić, taki scenariusz siłowy, No jaki inny, jaki istnieje inny, no bo że Chińczycy <śliniczny> z centrali sobie tam wejdą pokojowo i, i zaczną rządzić, tak jak to robią to już w Hongkongu, no to też mi się jakoś nie bardzo... <śliniczny> Nie chcę wierzyć, że to nastąpi tak, że przystąpią do rokowań i się zgodzą. No przecież to jest jeden naród, więc musimy żyć w zgodzie. No to otwieramy granice i nastąpi asymilacja. I Chiny kontynentalne zjednoczą się z Tajwanem. No przygarną, dajmy na to, Berlin Zachodni. Tak jak to było w Niemczech, że Niemiecka Republika Demokratyczna rozmowa okrągłego stołu doszła do wniosku, że inkorporuje Beli Zachodni za jego zgodą. No, jakoś ten scenariusz nie wydaje mi się realny. Musiałoby dojść chyba do sytuacji, w której w jakiś sposób na linii odprężenia pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem. Waszyngton dokonuje no, kasuje, zmniejsza, likwiduje swoje poparcie dla, dla Taipei. I Taipei na arenie międzynarodowej pozostaje całkowicie osamotnione. Myślę, że to byłby jedyny, powiedzmy, aktualnie ewentualnie widoczny scenariusz. No ale na razie Amerykanie inwestują, to kongres postanowił, to, nie, chyba jeszcze nie postanowił, ale taki projekt. Pentagonu na kilkadziesiąt grubych miliardów tam jest złożony, no, że są nowe wydatki w związku z pierwszą linią obrony powstrzymywania, containment chińskich postępów na Morzu Południowochińskim i na pierwszej linii tych wysp. W porozumieniu z naszymi sojusznikami z asean Amerykanie będą budować sieć obrony antyrakietowej czyli tak zwany TAD wersja rozszerzona o nowe tam wynalazki bardziej skuteczne bo TAD już istnieje z, tam, z różnymi tam perturbacjami instalowany w Japonii perturbacje zwłaszcza w Korei Południowej no ale to dyplomacja to załatwiła i wszystko jest jasne stoi, rozwija się i działa więc teraz tylko trzeba to przenieść na te łańcuch wysp okalających Chiny, żeby odeprzeć ich, powstrzymać ich ambicje rozlokowania znaczących sił na ich wysepkach tych sztucznych, prawda, które Amerykanie kontestują, twierdząc, że to nie są żadne wyspy i latają nad nimi, pływają tuż przy ich brzegach i mówią, że to są sztuczne obiekty inżynieryjne na otwartym morzu. Więc sygnały polityczne i finansowe na razie nie zwiastują takiego rozwoju wypadków. Ale, tu od razu zaznaczam, mam wersję awaryjną. Awaryjna wersja polega na tym, że patrząc dalej, przecież gołym okiem widać, że Stany Zjednoczone od środka się przewracają, bo kilka Stanów już de facto ogłosiło secesję, nie respektuje nowych rozporządzeń tych dekretów produkowanych przez Józia Bidena masowo. Kilka wręcz rozpoczęło prace w swoich parlamentach dążące do anulowania tych dekretów, to znaczy pozbawienia ich mocy prawnej. Innymi słowy, poważne stany w rodzaju Teksasu już w swoich lokalnych parlamentach stanowych przygotowują legislację anulującą wszystkie dekrety federalne płynące z Białego Domu. Że, owszem, dekrety źródła Bidena są źródłem prawa u nas, tak, bo jesteśmy członkami Federacji Amerykańskiej, czyli państwa federalnego. Niemniej ze względu na ich skandaliczną treść, będą one każdorazowo poddawane głosowaniu w naszym parlamencie stanowym. Czy są obowiązujące, czy nie? Czy zgadzamy się, czy nie? No i tu jaskółki wyfrunęły w szerokie przestworza już w Teksasie i kilku innych sąsiednich stanach, anulując dekrety. Maskowania. Innymi słowy, tak zwane obostrzenia, tak zwane w Polsce. To jest akurat kalka z języka niemieckiego, ja na czym ubolewam, że polski rząd nie jest w stanie nic własnego wyprodukować. Obostrzenia, e, czyli Verscherfungen, po niemiecku, z języka biurokratiką niemieckiego. Te koronawirusowe ograniczenia swobód obywatelskich zostały właśnie w Teksasie i paru jeszcze dwóch innych stanach anulowane, czyli zam prewencyjne zamknięcia firm, nakaz noszenia masek i inne nakazy, zakazy, rozkazy są po prostu apriolicznie e, anulowane. Władza federalna coś takiego nakazuje, a Poszczególne stany pokazują Kozakiewicza i to wygląda kabaretowo, śmiesznie, niemniej dotyczy bardzo ważnego naszego sojusznika, najważniejszego no i wskazuje na kierunek pełzającej, narastającej wojny domowej, nieposłuszeństwa poszczególnych stanów, co do tej pory nigdy nie miało miejsca. Czyli jeżeli ta sytuacja miałaby się rozwinąć, eskalować, a na to wskazują znaki na niebie i ziemi, no to Stany Zjednoczone mogą znaleźć się w sytuacji, kiedy będą zajęte sporami wewnętrznymi. Tak bardzo zaabsorbowane, że nie będą w stanie pilnować swoich interesów strategicznych na świecie, bo nie będą miały na to siły, środków i czasu. Prawda? I to jest realny scenariusz. Sądząc po tych objawach, już zacytowanych, masowe palenie masek, tak i marsze e, przeprowadzane chociażby w, e, no, w stolicy Teksasu. Austin. Austin? Austin. Tak. Palenie masek to znajdziesz w mediach, bo są reportaże przecież z tego wydarzenia. Więc e, no nie, nie powiem, że, to, że, że jest smutno. Jest na pewno intrygująco i ciekawie bo sytuacja wygląda rozwojowo, bo przecież po drugiej stronie ziutek Biden siedzi w białym domu, co prawda nie pokazują go kamery, czyli gdzieś jest w ukryciu, no ale Waszyngton jest otoczony dosłownie drutem kolczastym sięgającym na minimum 8 stóp, czyli 2,5 metra z koncertina, tym drutem kolczastym takim z brzytwami na końcu. To się nazywa koncertina że jak dotkniesz tego, to się pokaleczysz mocno. I co? No, wygląda na to, że Waszyngton jest oblężony, tak? Ale przez kogo? Ja tam nie widziałem żadnych apaczów, którzy by atakowali ten fort. Ale Gwardia Narodowa mówi, że no, istnieje poważne niebezpieczeństwo zagrożenia terroryzmem wewnętrznym. Czyli, że jacyś terroryści mogą zaatakować Waszyngton. No to nie tylko, to nawet ostatnio szef FBI się wypowiadał o terroryzmie wewnętrznym, o zagrożeniu płynącym ze strony radykałów prawicowych. Mniej więcej wszystko w tym nurcie. No czyli zagrożenie wojną domową w jakimś tam zakresie ograniczonym zauważają podstawowe siły bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, czyli FBI, Ministerstwo Bezpieczeństwa publicznego od DHS i tam parę innych organizacji. No, oficjalnie to mówią. No więc kierując się tymi oficjalnymi mm, deklaracjami wypadałoby powiedzieć, że no, to zagrożenie jest realne, tak? Sprawia takie wrażenie. No, skoro tak, no to ten scenariusz, który przed chwilą naszkicowałem, jest e, prawdopodobny. No. A skoro tak, to Tajwan może się rozstrzygnąć w zupełnie innym miejscu. Dobrze, ale właśnie, yy, troszeczkę zboczyliśmy w stronę, w stronę tej drugiej części Pacyfiku, no bo to już w tym momencie nam się centrum świata przeto, przetoczyło troszeczkę jednak w, tamtą, w tamtym kierunku. Ale wróćmy do Chin i naszego zjazdu. Yy, chciałbym chwileczkę pogadać o, porozmawiać o planach gospodarczych i tutaj przyznam szczerze, to będzie troszeczkę takie nihilnowi, to znaczy... To, o czym rozmawialiśmy w tym odcinku 25, który zapow które zapowiedziałem, właściwie jest y, kontynuowane. I to mówimy o cały czas o wielkiej, po prostu wielkiej skali. No, trzeba przyznać, że y, planistom z Pekinu tutaj y, nie, brakuje, nie brakuje fantazji. No, przede wszystkim przedstawiono pomysł na 6, znaczy pomysł, przedstawiono informację, iż tutaj dążymy do sześcioprocentowego stałego przyrostu PKB każdego roku, w związku z czym zgodnie z planem z wizją 2035, no to, te, no to PKB ma wzrosnąć y, stukrotnie. Y, następnie będziemy tutaj zacieśniać swoje więzi, swoje więzi gospodarcze. Y, tutaj m.in. Chińczycy będą wyraźnie, wyraźnie wspierać y, m.in. szczepionkom oczywiście, ale też pożyczkami y, państwa południowej Ameryki i państwa afrykańskie. No to, że Chińczycy tutaj ma... Y, prowadzą proksykolonizację gospodarczą, ekonomiczną krajów afrykańskich yy, i nie tylko w ramach, yy, w ramach, w ramach jednej drogi, jednego, jednego szlaku, no to to już wiemy od dawna. No ale Ameryka Południowa w tym kontekście no, to taki kierunek yy, już tak głęboko, głęboko w stronę strefy dominacji Stanów Zjednoczonych. A no i oczywiście w tym wszystkim nie zapominajmy o recepie któremu poświęciliśmy jeden z poprzednich odcinków, yy, czyli mówimy o tym, yy, o tym największym w świecie układzie yy, handlowym pomiędzy krajami wschodniej Azji, yy, które są zwyczajnie po prostu, które są zwyczajnie tego częścią, czyli to jest 14 krajów azjatyckich i pacyficznych. Dodatkowo oczywiście dalej Chiny będą dążyć w kierunku rozwoju tego wspomnianego już przed chwilą pasa i drogi. No i na sam koniec tutaj jeszcze bardzo ciekawa informacja. a Mianowicie Chińczycy... Będą budować, nie wiem czy można to nazwać odnogą, czy można to nazwać nowym projektem, całkowicie niezwiązanym, ale będą kierować szlak handlowy przez, uwaga, uwaga, ocean arktyczny, czyli na północ od Rosji no i jak widzimy w tej sytuacji ewentualną współpracę chińsko-rosyjską ponieważ tutaj są powiązania powiedzmy na gruncie militarnym na gruncie ekonomicznym, ale to nie są powiązania powiedzmy na śmierć i życie powiedziałbym, że to są powiązania raczej yy, wymóg, które można nazwać wymogiem chwili Kreml bardzo ostrożnie w sposób wyważony Patrzy na stosunki z Chińczykami i na poszczególnych rynkach, na poszczególnych odcinkach, teatrach działań wojennych pragmatycznie. I tam, gdzie istnieje potrzeba i możliwość, to wchodzi z nimi w bliskie relacje i współpracuje. A tam, gdzie nie widzi takiej potrzeby, możliwości, to po prostu się wyłącza Robi to lojalnie, w sposób przejrzysty, nie antagonizując Pekinu, w szczególności bardzo długotrwała była rywalizacja między koncepcją Eurazji rosyjskiej i tej grupy szanghajskiej. No i w końcu stanęło na tym, że Rosja zgodziła się na dominację finansową tej koncepcji euroazjatyckiej finansowej z centralą w Szanghaju no, obserwując fakty ale nie, mimo wszystko nie zrezygnowała ze swojej alternatywnej wersji płatności cyfrowych swojego, swoich kanałów płatności przy użyciu cyfrowego rubla z innymi członkami tak zwanego bloku BRICS na zasadzie barterowej czyli clearingu co roku tam tyle i tyle żeśmy tam dali a tyle tyle odebraliśmy to robimy z każdym z tych krajów clearing w rublach a Chińczycy robią podobne rzeczy w swoim systemie te dwa systemy są w dużej mierze kompatybilne są niezależne od SWIFTA pod dominacją amerykańską dolarową ale nie są sprzężone na sztywno, są niezależne od siebie. Rosjanie taką niezależność prezentują w skali globalnej, no i w wielu lokalnych rynkach, między innymi w sprawie na przykład Wenezueli, o której przed chwilą wspomniałeś, bo tego dotyczyły uwagi tych najwyższych notabli chińskich dotyczących Ameryki Południowej, to są Dwa kraje, z którymi Chiny są bardzo blisko teraz powiązane gospodarczo-politycznie, to jest pierwsza Wenezuela, kwestia absolutnie kluczowa i gorąca i powiedziałbym taka rewolucyjna wręcz, druga to jest Brazylia. I tu Chińczycy zacieśniają tę współpracę gospodarczą i nie zamierzają się stamtąd w żaden sposób wycofać. Przeciwnie, chcą tę swoją obecność gospodarczą, polityczną i także wojskową rozwijać. Wbrew kosemu spojrzeniu z Waszyngtonu, który na to patrzy bardzo wrogo i z niepokojem. No, ale Cóż, no, świat jest otwarty. No właśnie, mamy te... Jeśli mogę tylko wtrącić, czyli mówimy o największym kraju Ameryki Południowej i o najbardziej zasobnym kraju, w wropę Ameryki Południowej. I Waszyngton nie reaguje. Znaczy reaguje i to widać w świecie politycznym, ale to jest temat bardzo rozległy tutaj pl plotek mm -hmm. i domysłów i informacji na ten temat jest multum tych wydarzeń bieżących, to wystarczy sobie na bieżąco śledzić, co się dzieje, i Rio jest gorące. Mimo tam ograniczeń korony i odwołania karnawału, jest gorące, jest tam, dzieje się bardzo dużo, na, także na szczeblu najwyższym, czyli prezydenckim. No, trwa walka, no po prostu, jaki ten będzie podział tego tortu. Po, po koronawirusie, kto będzie tym dominantem, czy Stany Zjednoczone zrezygnują z tej funkcji dominatora lokalnego, na przykład na zachodniej półkuli, które miały do tej pory gwarantowane, bo przecież Amerykanie de facto z, z tymi bojewkami CIA rządzili całą przy pomocy naszych oczywiście kolegów znanych. Z zakonu jezuitów chociażby na całej zachodniej półkuli w Ameryce Południowej, czego efektem jest notabene ostatnio urzędujący w Watykanie naczelnik tak, kościoła katolickiego pod kryptoninem Franciszek, ale to już jest absolutnie jakby jeszcze jeden odrębny temat, jednak ściśle z tym powiązany. Absolutnie ściśle i historycznie tę ciągłość można wskazać chociażby co najmniej od epoki Gladio i Kondor, tych dwóch operacji bliźniaczych na kilku kontynentach. Notabene papież Franciszek ma osobiste z tym doświadczenia z, z, z, jako biskup z, plan, z, z tą akcją. Kondor, więc to warto sobie postudiować historię, co tam się wydarzyło, jak to działało. Konsekwencje tego dzisiaj przeżywamy między innymi w osobie papieża Franciszka. Więc tutaj ta walka trwa, nowy, nowy porządek, a Chińczycy tam wchodzą na zasadzie nowego pretendenta, nowego konkurenta, nie mającego wielkich zahamowań, no bo to jest nowy teren, stwarzający nowe możliwości. Oni potrzebują surowców energetycznych, w szczególności ropy. Chociaż wyznają religię globalnego ocipienia i mówią tutaj, że zamykamy elektrownię i tak przechodzimy na zieloną energię. No ale to jeszcze nie dzisiaj, za 15 lat. Czyli od roku 2035 będziemy redukowali naszą emisję. Wspomniałeś o tym planie 2035. Ja akurat w kwestii energetycznej do tego nawiązałem, do tego roku zamierzają nie powiększyć PKB stukrotnie, tylko o 100%, ale premier Li Keqiang nie, nie potwierdził tych, tych śmiałych planów, bo w epoce tych zawirowań światowych nie wykluczamy tej możliwości, do tego dążymy ambitnie, nie możemy tego zagwarantować. Bardzo ładne obejście tematu, dyskretne i bezpieczne. Bo scenariusz jest realny, za załóżmy kilkanaście, piętnaście lat Chińczycy są w stanie podwoić swoje, swoje PKB, ale to wszystko będzie zależało od tego, co się będzie działo na świecie w sensie tej, tej rywalizacji, wojny światowej, koronawirusa i tam wszystkich innych kataklizmów, które się rozgrywają, więc ostrożność byłaby wskazana. Chińczycy na pewno do, do tego czasu będą korzystali z tak zwanych paliw kopalnych, ropy naftowej w szczególności i gwarantują sobie nowe dostawy tego surowca z krajów no, nieamerykańskich, <grych> czyli Wenezuela wchodzi w rachubę, ta bliźniacza umowa z Iranem i, i także Brazylia. Więc no, no, ciekawe, ciekawe sprawy się dzieją. Na tej konferencji, tym, tym zjeździe oczywiście w detalicznie się o tym nie mówi, no ale z, można przynajmniej wyczytać te główne kierunki. Parcie Chińczyków na świat, w szczególności na zachodnią półkulę, będzie narastało. I zjazd to zatwierdził, poświęcił, zadekretował, że tak jest i tak będzie, bo to jest chińskie modus vivendi, plan na najbliższe lata, nieunikniony kierunek rozwoju sytuacji. No będą no wchodzić, się na podwórko, no po prostu. Mhm. No cóż, Chiny tutaj, dobrze, mamy tutaj, mamy tutaj wiemy już kto, w jakim kierunku tutaj będzie działała polityka chińska, no można to określić jednym słowem ekspansjonistyczna. Dwoma słowami, ekspansjonistyczna gospodarczo. Natomiast no, co było szczerze mówiąc do przewidzenia oczywiście, tutaj na kongresie jak na razie nie wypowiedziano się per se konkretnie w sprawie w sprawie Xinjiang, czyli u Ujgurów, czy chociażby Tybetu, no bo to jest powiedzmy sprawa zakazana w Chinach. Oczywiście cały czas wszystko odbywa się tutaj pod mandatem zjednoczenia, pod mandatem Słońca i Nieba. Natomiast, natomiast to, te, te tematy są tutaj bardzo szeroko omijane i o nich zwyczajnie się nie rozmawia. Co dalej? No, jakim cudem w takim razie, jakim cudem Chiny mogą sobie pozwolić na tego typu plany, na tego typu rozmach, w sytuacji, w której mamy pandemię światową, kryzys na karku, bardzo niedługo już krach, a ci tutaj mówią o właściwie parciu, par, par, parciu do przodu na wszelkich możliwych frontach? No Nie afiszują się z tym też za mocno z tymi ambicjami, bo podaje je w sposób stonowany, taki godny, skromny. No, Urośliśmy do tej pory na tyle, że powinniśmy wyjść za nasze lokalne opłotki, rozejrzeć się po świecie i odważnie akcentować nasze interesy. Tylko tyle, oni nie, nie mówią niczego rozbijackiego, no, cały czas po, podkreślają ten swój pokojowy, stabilny, lojalny, respektujący wszystkie traktaty, umowy międzynarodowe rozwój, że chcą w spokoju pracować nadal ku chwale ojczyzny i całego świata taki obrazek lansują, no, tylko na marginesach tu pojawiają się takie domysły nasze, no bo jesteśmy z konkurencyjnego bloku wrożego i podejrzewamy ich jakieś niecne zamiary, prawda, że pod tym wszystkim kryje się, no, no nie tylko takie aksamitne gaworzenie, ale żelazna pięść absolutnie realna, bo przecież jak się spojrzy na wykresy, to wydatki na zbrojenia w Chinach rosną wyraźnie w tempie przewyższającym nominalne wskaźniki wzrostu gospodarczego, często dwukrotnie. I to tempo zostało utrzymane, czyli że modernizacja sił zbrojnych z nowymi ambicjami, wyposażenie je w nowe środki coraz dalszego zasięgu postępuje. No i ten kierunek został uroczyście zadekretowany i poświęcony na tym zjeździe. Mówi się o powstrzymaniu tych ambicji rozwoju gospodarczego rynku wewnętrznego, prawda? że tam postępy w bogaceniu się. No mamy trudności na świecie, no ale tutaj. Nasze interesy, że tak powiem, bezpieczeństwa w tych trudnych czasach są priorytetowe, no i musimy na armię troszeczkę więcej wydać. No Tutaj w kontekście armii przytoczę e, parę liczb, jeśli chodzi o tą dotychczasową piętę Achillesa chińską, czyli wyzwoleńczą marynarkę ludową. To jest, nazwa, to jest nazwa własna, nie, nie sprawdziłem szczerze mówiąc jak się nazywa dokładnie, wymyśliłem na poczekaniu. Czyli w 2020 roku Chiny posiadały 360 okrętów wojennych, potroiły liczbę statków w ciągu 20 lat. Za 5 lat prognozują posiadanie 400 okrętów wojennych. Stany Zjednoczone no, aktualnie mają 297, planują 353 co oznaczałoby, że dwa lata temu Chiny wybudowały 40% budowanych statków na świecie, Czyli jeżeli by to przełożyć powiedzmy na taki największy boom flotowy w Stanach Zjednoczonych, czyli okres 41-45, w największym natężeniu to Stany Zjednoczone były w stanie e, zwodować jeden e, niszczyciel tygodniowo, jeśli dobrze pamiętam. E, no to Chiny w tym momencie, w 2019 wybudowały więcej statków niż Stany Zjednoczone w latach 41-45. No i co dalej? No Więcej łodzi podwodnych, okrętów wojennych, statków desantowych i pomocniczych, niż yy, wszystkie łodzie wzięte, powiedzmy, służące marynarkom Niemiec, Indii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, czyli e, krajów no, dosyć związanych jednak z morzem. E, przepociski przeciwokrętowe, systemy satelitarne nakierowujące na statki. E, mam wrażenie, że za kilka lat, przy, przy utrzymaniu takiego tempa, no to w kontekście Tajwanu, o którym rozmawialiśmy około pół godziny temu, no to zwyczajnie nakryje się go niestety czapką. Może niedosłownie czapką chińską z daszkiem, tylko po prostu na zasadzie blokady morskiej zmusi się ich do posłuszeństwa i tyle. Zagłodzi się ich odcinającym szlaki transportowe, zaopatrzeniowe. Taki chyba jest plan ten, do którego sugerowałem dojście, bo to jest pokojowa metoda, jak najbardziej. Nikt do nikogo nie strzela. No i w jej wyniku następuje dobrowolne zjednoczenie. W wyniku, że tak powiem, przymusowego głodu, ale, no kochany, no, w czasach wojny... W wszystkie chwyty dozwolone, w szczególności pokojowe, bo przecież nikt nie strzelał. Hmm. Taka wizja chyba jest najbardziej realna i to jest projekt centralny Chińczyków, tak zwana, jak mówi prezes nbp Glapiński, to jest centralna prognoza wzrostu i chyba tak to się w ich zamyśle odbędzie a dodatkowe uzasadnienie te, tego akurat przypuszczenia jest w tym że tego scenariusza akurat nikt nie bierze pod uwagę to znaczy, że jest absolutnie wyciszone i wymazane ze wszystkich dokumentów oficjalnych i internetowych więc cenzura chińska działa prewencyjnie we wszystkich kierunkach i akurat na ten pomysł nikt nie wpadł chociaż my po kilku minutach gaworzenia jesteśmy w stanie to wygenerować całkiem logicznie prawda, no, kierując się chłopskim rozsądkiem najwyraźniej chłopcy, chłopski rozsądek w Europie wygląda zupełnie inaczej niż w Azji Aj, waj. No to cóż, e, e, chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek, powiedzmy, to jest taki podwójny wątek łączący się. E, to znaczy, no to jest kierunek, który Chiny obrały już dawno temu, zależy jak patrzeć, powiedzmy, w zależności, w zależności dekad. Czyli mówimy o rozwoju technologicznym. A zatem. E, Komunistyczna partia Chin tutaj uroczyście przysięga i ślubuje i podtrzymuje ślubowanie co roku, że więcej będzie tutaj wydatków na innowacyjne technologie. Będziemy zapraszać zagraniczne talenty, technologia, innowacje. Tutaj wydatki, wydatki mają zwiększyć się o 10,6% w 2021 roku. To wszystko oczywiście jest włożone w odpowiedni plan pięcioletni. No ale tutaj jeszcze pod, Chiny podtrzymują wątek energii zielonej. Czyli będą tutaj implementowały cele klimatyczne, te cele, które notabene podpisały, które bardzo ładnie, które bardzo ładnie starają się wdrażać. Przecież Chiny do jeszcze niedawna były, były, były, wspominane jako największy truciciel naszej planety. No, w sumie nadal są, tylko o tym już wspomina się troszeczkę jednak rzadziej. Postęp, w tym kontekście, jeśli chodzi o Chiny, niby jest. Chiny planują tutaj być neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 roku. No i cóż, no, czy jest to realne, czy jest to wszystko do zrealizowania? Czy Chiny mogą w tym momencie technologicznie, mają szansę technologicznie prześcigać Stany Zjednoczone, ponieważ my żyjemy, my istniejemy w takim poczuciu, że tutaj technologicznie Stany Zjednoczone przewyższają powiedzmy każde państwo. Natomiast y, spotkałem się ostatnio z wyliczeniami, że powiedzmy tutaj przewaga powiedzmy amerykańska nad chińską pod względem RD i technologii innowacyjności. No to już nie jest technologia powiedzmy dekady czy dwóch dekad y, przewagi, tylko teraz mówimy o temacie jeden, dwa, może trzy lata. No i właśnie teraz rozpoczyna się prawdziwy wyścig, bo to, co mieli już ukraść albo kupić za kilka groszy od pośredników, albo oficjalnie wywieźć w głowach swoich setek tysięcy studentów i doktorantów działających w Stanach Zjednoczonych na zasadach wymiany naukowej, tak zwanej, w ramach swojego centralnego planu, on się nazywa bodajże Tysiąca Talentów gdzie po prostu dają tym pracownikom naukowym, studentom specjalne granty wysyłają ich w świat i po kilku latach kiedy ci zdobędą szlify i jakieś stopnie naukowe, jakieś tam doktoraty patenty i tak dalej, ściągają ich do domu i dają im w ramach tego planu lukratywne zatrudnienie i prowadzenie różnych projektów, fundusze na nowe przedsięwzięcia, rozwiązania na otwartym rynku sterowanym delikatnie przez te inkubatory tak zwane przedsiębiorczości fundowane hojną ręką z centralnego budżetu. I Chińczycy Taki model hybrydowy łączący wywiad gospodarczy z drenażem mózgów naukowców i inżynierów z całego świata plus promocja wymiany naukowej tej oficjalnej na uniwersytetach od co najmniej 20 lat prowadzą z wielkim sukcesem i wszystkie nowoczesne branże u siebie, zbudowali, bazując właśnie na tym programie tysiąca talentów. Wszystkie te nowoczesne, high-tech, sztuczną inteligencję, najlepsze te komputery, technologie komputerów kwantowych, materiały kompozytowe, materiałoznawstwo tam właśnie, tam te, w szczególności nanotechnologie, plus. Różne nowinki biotechnologiczne, wszystkie zostały ufundowane od końca lat 90., początek tego wieku, na podstawie tego centralnego planu z ogromnym finansowaniem, budżetem, który później został jeszcze roz plenione na poszczególne ministerstwa i różne firmy, więc tam jeszcze dodatkowe piętro dobudowano wspierające to wszystko te, tych firm działających na otwartym rynku, w szczególności tych firm internetowych, które typu Baidu, które konkurują z Googlem i Facebookiem na otwartym rynku światowym, wchodzą do Stanów Zjednoczonych i rządzą tam po swojemu. Dlatego Trump między innymi otworzył ten front walki z, z taką platformą, no z kilkoma tam dużymi platformami cyfrowymi, z nimi taki komunikator do umieszczania krótkich wiadomości wideo, takich filmików chińskich. No i to się okazało, że no Amerykanie nie są w stanie zmusić tej firmy do sprzedaży swoich udziałów bo ta sprawa w końcu ucichła mimo tego, że już przygotowano nawet kontrakty dwie firmy miały to kupić Oracle i Microsoft już były, że tak powiem, posłowie żeby tę firmę wykupić przymusowo na podstawie dekretu Trumpa ale przyszedł Józio Biden i wszystko się jakby rozeszło po gaciach więc nie ma tematu i Chińczycy działają tak do tej pory czyli hulają po rynku amerykańskim jak u siebie więc nie mają kompleksów te technologie, rozwiązania marketingowe, inżynierii finansowej i także wszystkie technologie razem z kadrą inżynierską i naukową po prostu może nie, nie całkiem ukradły, ale na pewno wydrenowały z zachodu i zbudowały na ich podstawie własny, równoległy, alternatywny, konkurencyjny przemysł high-tech, u siebie chiński na podstawie chińskiego kapitału w yuanach, bez żadnych tam wsadów zagranicznych. Firmy zagraniczne, amerykańskie, w szczególności europejskie, działają przecież na rynku chińskim, na zasadzie joint venture, gdzie Chińczycy mają, państwo chińskie ma 51% udziałów. To ciągle działa i transfer technologii przymusowy nadal istnieje, ale Chińczycy już nawet nie potrzebują tego przymusowego transferu technologii. No bo zbudowały przez kilka dekad drenażu i ukradły i wyjęły z sejfów tych firm, z którymi, których miały 51% udziałów, te wszystkie sekrety i zbudowały alternatywne kopie. Często lepsze od oryginałów już teraz. nie no tak, Nie no, reverse engineering w oryginale. Tak to się odbywa bo tak działa świat jak daje się ukraść to kradniemy bo to nic nie kosztuje jak trzeba trochę dopłacić to płacimy a jak trzeba to nawet zapłacimy za patent tylko później zmienimy go na chiński i duplikujemy w stu stukrotnie żeby zalać rynek światowy i, i tak wygramy konkurencję bo produkujemy najtaniej <grywanie> więc wygrywamy wszystkimi dostępnymi metodami Pragmatycznie, jak mówił Deng Xiaoping, nieważne, jaki kolor sierści ma kot, ważne, żeby łapał myszy. No i Chińczycy, to jest bardzo ważny cytat, bo on został wygłoszony na progu tej wielkiej przełomowej decyzji Chińczyków, którzy się rzucili za poduszczeniem Kissingera, jeszcze żyje, i, i Nixona do otwarcia swojego rynku i, i, i biznesowego małżeństwa z jankesami, czyli otwarcia pierwszych fabryk i tak dalej, otwarcia się na zachód. No i po kilku dekadach okazuje się, że to małżeństwo strategicznie zostało tak pomyślane, żeby, to, żeby przyniosło korzyści głównie jednej stronie no bo ewidentnie Chińczycy są beneficjentem tego układu i pobudowały wielką maszynę przemysłową, a Amerykanie ledwie teraz utrzymują tempo tego wyścigu i tracą oddech i no, tak jak na każdych zawodach, każdy trener Ci powie, w tej sytuacji to już nie ma co dalej udawać. Teraz trzeba szykować drogę ewakuacji. Optymistyczny akcent. Ostatnio nam ten optymizm strasznie towarzyszy. E, gwoli przyzwoitości, oczywiście, trzeba tutaj wspomnieć, że yy, no, o paru rzeczach, o których tak naprawdę tutaj nas jeździ, oczy, nikt w życiu by, by, by nie, nie powiedział. Tak? Czyli o tym, co się dzieje z Ujgurami, o tym, co się dzieje y, w Tybecie, y, o całym programie Social Score o implementacji cyfrowego Juana. Chiny tutaj bardzo ładnie pokazują, pokazują światu, pokazują przede wszystkim nazwijmy to rynkowi wewnętrznemu, że partia przemawia jednym głosem, jednym kierunkiem, idzie, że nie ma tutaj żadnych sił odśrodkowych, że wszystko jest no, może nie tyle przyjmowane przez aklamację, ale wszyscy się zgadzają, no bo w Pekinie panuje niebiański spokój, czyli po chińsku Tiananmen. Ha. Tak, to jest jedno z, jedna z tych rzeczy, o których yy, w Chinach się nie mówi i raczej lepiej tego nie mówić, prawda? Bo może się to źle skończyć dla mówiącego. Wspominać przede wszystkim. Ale spokój bezspornie panuje. No, spokój bezspornie panuje. Ech. No i cóż, no... Chciałoby się w tej sytuacji w kontekście Chińczyków życzyć im yy, powiedzmy wszystkiego dobrego, najlepszego, yy, używając bardzo, bardzo klasycznego tutaj cytatu. Sztandar wyprowadzić. A sztandar proszę sobie dodać odpowiednią nazwę tutaj partii. Jeśli ja bym podał inny cytat mhm. z bardzo znanego polityka amerykańskiego. E, tak, Taka generalna zasada dyplomacji, gwarantująca sukces. Mów zawsze cichym głosem, delikatnie, ale trzymaj za plecami gruby kij. Ta zasada obowiązuje w szczególności wobec Chińczyków, bo jest do, dopasowana do ich mentalności wręcz idealnie. Oni przemawiają słodkim, cichym głosem o pokoju, ale trzymają za plecami bardzo gruby kij. I z tą myślą zostawiamy Państwa na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie. Słyszymy się za tydzień. Dobranoc. Do usłyszenia. No i co, panie dyrektorze? Koneserów poważnej informacji zapraszamy na bloga szanownego Zorro. To jest zezorroblogspot.com, gdzie można nabyć tygodniowy przegląd wydarzeń, jak zawsze z komentarzem. Oraz zapraszamy także na witrynę bloga Bogaty Men